Plasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Nekropolitany. Witam w nawiedzonym podcast. Sobota, 26 września 2015 roku słuchacie właśnie 48 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan a po tej stronie dyktafonu witają się z Wami Szymas oraz jego gość profesjonalny degustator synie Żarłok witam Cię serdecznie witam Cię profesjonalny podcasterze spróbujemy dziś wspólnie zrecenzować dla Was dwa skonsumowane niedawno dzieła, a będą to żaby z 1972 oraz ślimaki z 1988. Piękne roczniki, nieprawdaż? Oj, powiem Ci, że jadłem kiedyś taką żabkę z 1995 i do dzisiaj mam niestrawność, dlatego do żabek podchodzę ostrożnie ale żeby być wiernym tutaj klimatom omawianym, przygotowałem sobie herbatkę zieloną. Już jest zaparzona. Polecam każdemu. A do tego ciasto jabłkowe. Dlaczego ciasto, a nie kolejna porcja żabek i ślimaków, to myślę, że nasi słuchacze pod koniec audycji będą wiedzieć. No to w sumie ja też w temacie, bo Mam herbatę o smaku bzu i kompot jabłkowy, więc... No to się zgraliśmy. Tak, wielkie umysły myślą podobne. <głosy> otóż to, otóż to. I po tym wstępie przejdźmy już do naszej <głosy> degustacji i zaczniemy chronologicznie od żab. Film Frogs z 1972. Od tego zaczniemy. I tradycyjnie najpierw kilka słów o fabule. Otóż starzejący się milioner urządza rodzinne przyjęcie urodzinowe w swojej posiadłości na wyspie pośrodku takiego wielkiego jeziora. Oprócz bliskich naszego staruszka przypadkiem trafia na to przyjęcie także ekolog, dziennikarz, który fotografował miejscową przyrodę. Okazuje się, że okolica, ta wyspa jest dość mocno zanieczyszczona, a zamieszkujące ją setki, może tysiące gadów i płazów nie są z tego powodu zadowolone i w związku z tym zamierzają zepsuć ro rodzinne, rodzinowe przyjęcie. Hey everybody, look, look, look what I found, look what I found, He's Don't be so stupid, Jay. Don't, Mike, that's mine. Now listen, Jay, Tina, you're both late. Now go sit down and eat your food. Jay, you were right. He was gigantic. Oh, I hate those things. And they make so much noise. Just making everybody crazy. Oh, no nonsense, Jenny. You see many frogs along the shore, Mr. Smith? Yes, sir, a few. More than you'd consider usual? I guess so, but sometimes they have a summer like this. Animals overpopulate. They'll die off by next year. Powiedz mi, jakie były takie twoje pierwsze odczucia, może czego się spodziewałeś po tym tytule żaby, bo to też jest w sumie dość istotna kwestia w tym konkretnym przypadku. Mm -hmm. znaczy, powiem ci, że muszę przełknąć to ciasto, bo myślałem, że będziesz dłużej streszczał. <głos> popij jeszcze czego się spodziewałem oczywiście spodziewałem się Monster Movie ale ja pierwszy raz oglądałem ten film o bardzo dawno no może nie w latach 70 ale nie wiem z, nie wiem, z 7 lat temu z 8 jakoś tak i nawet y, przed obejrzeniem ponownym Zajrzałem na mój profil IMDB i się zdziwi. Nie, dopiero po obejrzeniu chciałem ocenić żabki. Patrzę, a tam już ocena wystawiona. I to dosyć wysoka była, bo była 7 na 10. Uu. Więc jeżeli te. No, no. Więc, więc jakie były moje oczekiwania, m, kiedy oglądałem to za pierwszym razem, to nie pamiętam. Mogę powiedzieć, jak teraz pamiętałem ten film i czego oczekiwałem. Otóż ja miałem wrażenie, że jest to taki monster movie z elementem oblężeniowym. Czyli mm, główni bohaterowie są zamknięci w jakiejś twierdzy i coś z zewnątrz ich atakuje. No, klasycznym przykładem jest tutaj Killer Shrefs z lat 50. Czarno-biały film, czyli Zabójcze Ryjówki. Bardzo, bardzo dobry. W, swo w swojej niszy <śmiech> oczywiście. <śmiech> Natomiast... Kultowy co to... przede wszystkim, kultowy, bo z tym bardzo dobry. Tak, tak. <śmiech> trzeba uważać. Tak. Natomiast co do żab, to właśnie miałem tego typu mm, oczekiwania i głównie w mojej głowie zapadły obrazy no takich armii małych żab, które zbliżają się w stronę tego dworku, tego takiego ekskluzywnego domostwa i pamiętam właśnie, że to były takie pozytywne, fajne obrazy, no bo z jednej strony oczywiście no idiotyzm, bezsens i bzdura, no bo żaby atakują mieszkanie, ale z, z, z kolejnej strony Klimat lat 70. taka nieporadność, powolność, no bo przecież żywe trupy u Lucio Fulciego też tak wolno, wolno idą, a jakaś groza jest. Więc moje oczekiwania były takie, żeby powtórzyć pozytywne wrażenia z pierwszego seansu. I czy udało się? Tak tylko ogólnie? Tak czy nie? No raczej nie. Raczej nie. A powiedz mi jeszcze, czy widziałeś plakat? Teraz przed tym powtórnym sensem tego filmu? Widziałem, widziałem i plakat jest tak dobry, że z chęcią zamówiłbym go i wstawił do swojej spiżarni, żeby w moich filmikach mógł się w tle ujawniać, raczej znaczy pokazywać, bo, bo jest... No, trzeba powiedzieć, że chyba ktoś sobie zrobił jaja z wiza. Tak. Ja plakat wrzucałem w ubiegłym tygodniu na fanpage'a, więc słuchacze do pewnego kojarzą, ale może przypomnę. Chodzi o ten plakat z taką sporą żabą, której z pyszczka wystaje ludzka dłoń, co właśnie sugeruje, że będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z jakimś właśnie, tak jak powiedziałeś, nie animal atak, a monster mówi. Monster atak. Mhm. Jakaś gigantyczna żaba pożarająca ludzi, tak wielka, że no, z pyszczka żabki wystaje tylko ludzka dłoń. I początkowo tego się właśnie spodziewałem. Do tego ja to może zacytuję, bo to jest genialne. Mm -hmm. <laughs> Hasło reklamowe z plakatu brzmi następująco. If you are squeamish, stay home. Cold green skin against soft, warm flesh. A croak. A scream Frogs It's the day that nature strives back G Boże, czy wy to słyszycie? No i co? I zostałeś w domu? No pewnie, stary To przecież to, to Bo no po czymś takim No to już naprawdę wyobrażacie sobie No jakąś masakrę Tak z tą przyrodą Te krwiożercze przeogromne żaby Pożerające ludzi w całości ale jeżeli tego się spodziewacie, to, to źle trafiliście, bo to nie jest ten film. I właśnie ja początkowo spodziewałem się Monster Movie, tak jak powiedziałem. Później jakoś o tym zapomniałem, bo ogólnie miałem problem z dotarciem do tego filmu. W końcu, gdy się do niego dogwałem, jakoś ta myśl o wielkich żabach troszkę się zatarła i nastawiłem się na zwyczajny animal atak. Przy czym, Tutaj kolejna wpadka. Spodziewałem się ataku żab. W sensie, że żaby będą złe, że żaby będą groźne, agresywne czy coś. I no znowu <śmiech> nie wyszło, bo żab w tym filmie jest bardzo dużo, ale tak naprawdę same żaby nie stanowią chyba żadnego zagrożenia. Są, mhm. no po prostu są, skaczą, rechoczą. Nie no, są bardzo groźne, słuchaj. Tak, rzucają się brzuszkami na szybę. Yy, tak, i, i robią niepokojące spojrzenia. Tak, <laughs> dokładnie. I, I mamy takie straszne ujęcia, że wiecie, żaba obok żaby, a na żabie żaba. Tak, tak. Brakuje tylko muzyki i podkładu z tego, z pięciu sekund grozy albo z dramatic look. Nie, nie brakuje, bo tutaj jest taka muzyka, Tu co chwilę jest taka muzyka właśnie. Czasami mamy takie coś, ale wiecie, myście sobie, suspiria argento. I słyszycie taki dźwięk, spodziewacie się po prostu nie czego? i widzicie żabę i nic się nie dzieje. Cześć, czeka, ale co ty mówisz, że suspiria, muzyka w suspirii była doskonała. No tutaj, tak, ale tutaj... o to chodzi, że czujesz. myślisz, że będzie coś budowało klimat, a widzisz żabę po prostu i nic więcej. Bo tutaj mamy dużo takich <laughs> momentów, gdy muzyka niby podbudowuje napięcie, ale napięcia nie ma. I muzyka tak, jest tylko, dramatyczna. Ale tu mamy symfoniczną. Tu mamy taką symfoniczną muzykę. Ale e, w Sus, No... W Suspirii taki progrok raczej był. Ale nadal mi chodzi tylko o to podbudowywanie napięcia bardzo mocne, Tego niestety napięcia tutaj nie ma. I ja mam bardzo duży problem z tym filmem, bo on już od intro mnie zamulił, że tak to ujmę. Znaczy, Szymas nie żaba, może czegoś nie skumał, ale... <grywa> Mm. Mamy intro, nie? Poznajemy naszego dziennikarza, ekologa i on fotografuje jakieś wielkie jaszczury, gekony, kameleony, krokodyle, węże, żaby, śmieci, więcej śmieci, martwą kaczkę, dziwną pijanę i tak przez ponad 4 minuty. I... No i... Już zapowiada się tak troszkę monotonnie, ale no to tylko intro. Myślałem, że potem będzie lepiej, a niestety przez pierwsze 45 minut filmu tutaj praktycznie nic się nie dzieje. Znaczy ja muszę zaoponować, bo to intro uważam, że jest <grafię> najlepszymi <grafię> czterema minutami <grafię> całego filmu. Znaczy ja, ja, nie, ja nie, temu nie zaprzeczam, <grafię> co nadal nie zmienia faktu, że nie kupiło mnie. Nie, ja powiem naprawdę, intro mnie się podoba, znaczy intro, no mówimy po prostu o całym... Tej sekwencji początkowej. O napisach początkowych, main titles, czyli y, kto co tam nakręcił, kto za co opowiada, odpowiada i do tego są przebitki tego przyrodnika, fotografa, amatora, który y, pokazuje tą przyrodę. No i ja muszę powiedzieć, że ja je oglądałem chyba cztery razy, cztery razy nie pod rząd, ale dlatego, że cztery razy uruchamiałem ten film w, za każdym innym dniem, żeby do niego podejść. A ja pod rząd, bo robiłem sobie screeny z tych kolejnych zdjęć i potem jeszcze zgrywałem w Audacity dźwięk z tego początku, który zresztą teraz w sumie mogę puścić chyba, że już go mm -hmm. puściłem wcześniej, nie wiem. Dopuszczę mm -hmm. jakiś inny dźwięk teraz. No, więc ja też widziałem to co najmniej cztery jazy i to pod rząd. No i słuchaj, ale, ale jest taki, taki klimacik, wiesz, kolorystyka świetna. Jeszcze w wersji na Blu-ray RIP to jest, to, jest, to jest właśnie takie kolory przytłumione troszkę, te napisy tak, taki wiesz brud na kamerze no mnie się to naprawdę podobało i... Znaczy tak to jest właśnie fajnie pomyślane tylko powiem polega na tym że jak widzę szóste zdjęcie śmieci to już sobie myślę aha spoko eee, ne, ne, <grym> kiedy film się zacznie <grym> mhm. znaczy to jest chyba problem całego filmu że e, zarówno jak w tym rzekomym ataku żab jest taka monotonia ślamazarność i nieporadność to również w kilku innych elementach. Ja tutaj bym głównie powiedział na pierwszy rzut o montażu. Że montaż jest w tym filmie tragiczny. No. Znaczy to wynika z niskiego budżetu, bo powiedzmy sobie szczerze no nie, no nie, no montaż to... Ale nie, chodzi mi o to, że po części, bo na potrzeby filmu, w ogóle zacznijmy od tego, że ten film tak naprawdę nie jest do końca o żabach. Nie wiem w ogóle, dlaczego żaby są w tytule, bo to nie ma żadnego sensu w funkcji rzeczy, bo znaczy tych żab jest dużo w tym świecie przedstawionym, ale one nie odgrywają większej roli, poza tym, że słychać cały czas rechot rebe, rebe, rebe, rebe, w kółko i w kółko i można od tego rzeczywiście zwariować w pewnym momencie, tak jak ja tu akurat cytuję bohaterkę filmu, ale sam miałem podobne odczucia, bo gdy się to ogląda na słuchawkach, jeszcze przewija czasami wciąż słyszycie ten dźwięk, który naprawdę można nerwicy dostać. Well, world, ale w gruncie rzeczy to nie żaby są tutaj istotne, tylko cała masa innych płazów i gadów. To jest pierwsza sprawa. druga sprawa, wypożyczono dużo tych płazów, gadów na potrzeby filmu i wykorzystywano je do różnych sekwencji. Przy czym, powiedzmy sobie szczerze, żaba to nie kot żagłoka. Znaczy, kot żagoka też się buntuje często, o czym żagok zapewne sam może zaraz powiedzieć, ale taka żaba to już w ogóle, no, żaba niby kuma, ale nie kuma i te żaby są rzucane <śmiech> gdzieś tam, czy ustawiane gdzieś tam, tak samo jakieś inne, z żyjątka, gekony, jaszczurki, węże, i w związku z tym często to wygląda tak, że w dramatycznym momencie ataku jakiegoś zwierzęta widzimy przerażonego człowieka i jakieś przypadkowe ujęcie zmontowane. To jest tak zmontowane, widzimy właśnie panikę jakiejś osoby i obok niemalże przypadkowe ujęcie jakiegoś zwierzęcia, na przykład węża, który tam wysuwa sobie języczek czy jakiegoś jaszczurki czy atak ptaków wygląda tak, mhm. że po prostu widzimy jakieś ptaki latające po niebie i trochę zgłośniony tam dźwięk ich krakania, czy co tam akurat wydają w danej chwili też przestraszoną postać. I no myślę, że to po części wynika też z budżetu, że nie ma, no że po prostu w ten sposób to montowano. Przypadkowe ujęcie zwierząt, które wyglądają troszkę niebezpiecznie i, przypadkowe, raczej i nieprzypadkowe ujęcie przestraszonego aktora. I z tego, co też słyszałem, to wielu producentów, twórców, reżyserów mówi, że praca na planie ze zwierzętami jest jedną z najtrudniejszych. No ja przykładowo dzisiaj próbowałem przekonać kota, żeby dosłownie tylko przeszedł przed kamerą, kiedy ja siedzę i no akurat nie miałem nikogo do pomocy. No i godzinę czasu straciłem, wiesz, słońce zaczyna zachodzić. I masakra, no, no, no jest ciężko a opanować jeszcze na planie tyle żab no to można sobie tylko wyobrazić jakie problemy no i tutaj się zgadzam właśnie, o ten montaż mi chodziło ale zauważ, że oni mieli kasę na tego poskramiacza kroko, krokodyli to ewidentnie był jakiś specjalista kurczę miłośnik od krokodyli bo mamy takiego łysego faceta z wąsem który Najpierw gdzieś tam na tej imprezie przechadza się, przechodzi, tam gra w krykieta czy w polo. I w pewnym momencie, kiedy on wychodzi na spacer do lasu, to yy, rzuca się na krokodyla. Bo to, jest, to, jest, to, to jest chyba tak, chcieli zrobić, żeby było pomyślane, że to krokodyl rzuca się na niego. No a to widać tak, że raczej. Tak, tak. Nie wiem, czy możemy zaspoilerować zgony już teraz, bo to, to wymaga skomentowania, myślę. Mm. Ale powiedzmy, że załóżmy, że ktoś będzie chciał obejrzeć ten film z jakiegoś powodu, nie wiem, ma bardzo dużo wolnego czasu, lubi się katować, lubi żaby, nie wiem, uważa, że jest tak twardy, że zniesie wszystko, <laughs> ogląda sobie no dla no przyjemności jest... kacwawa. No, no to dlatego no, na razie poczekajmy Ale tak daleko bym nie szedł no. ale później myślę, że przejdziemy do tych właśnie akcji zgonów i właśnie walki ze zwierzętami teraz powiedzmy jeszcze może tak bardziej ogólnie powiedz w ogóle, czy te, któryś z tych zgonów zrobił na to pozytywne wrażenie, nie wchodząc w szczegóły czy to jak zwierzęta, przyroda myśli się, bo to niby jest zemsta, rewolucja natury. Czy któraś z tych scen Ci się podobała w ogóle? Choć jedna, bo ich było tutaj dużo, bo mamy dwunastu bohaterów jak gdyby. Razem wszystkich mieszkańców domu, czy milionera, wszystkich jego krewnych, dwóch służących, dwójkę dzieci i jeszcze tego fotografa, to jest razem chyba dwanaście osób, jeżeli się nie pomyliłem, całkiem dużo. I nie oszukujmy się, większość z nich traci życie, bo w końcu o to w tych filmach chodzi. I czy któryś z tych zgonów Ci się podobał? Choć jeden. Wiesz co, pamiętam, że jeden mi się podobał, ale nie mogę sobie przypomnieć, który. Naprawdę. Aha, to może jak porozmawiam o nich potem w kary spoilerowej, to ci się przypomni? Znaczy nie, nie, ja sobie nie przypomnę, co to była za scena. Pamiętam, że jedną miałem na plus, ale no, ona widocznie była na takim poziomie, że już o niej zapomniałem. No to mówi za, samo za siebie. No, Ja byłem przerażony tym, jak tutaj zwierzęta zabijają ludzi. To to, to po prostu, szczerze mówiąc, to mi się to oglądało gorzej niż yy, trzeci sezon pod kopułą. Znaczy, jeszcze nie widziałem finałowego odcinka w momencie, gdy to nagrywamy, więc może jeszcze będzie gorzej. Także pod kopułą, ale na razie, no to żaby przerażały mnie bardziej. A to jest naprawdę <grym> argument dużego kalibru. No to jest duży, aż jestem zaskoczony, powiem ci. Yy, do tego. Aż biorę, te, biorę teraz jabłkowy ciasto, no? do tego ja mam naprawdę masę zarzutów do tego filmu i po pierwsze właśnie te zwierzęta ja rozumiem, że ciężko było to nakręcić jakoś sensownie, bo właśnie opanować te, no jakby nie patrzeć dzikie zwierzęta no nie da się tak po prostu po drugie, po części też budżet nie pozwalał na zrealizowanie niektórych scen porządnie ale też nie oszukujmy się cały scenariusz no leży i kwiczy Mamy taki bardzo mocny wątek obyczajowy tutaj. Właśnie tak jak powiedziałem, 45 minut nic się nie dzieje, bo to jest taka wielka ekspozycja, wprowadzanie tych kolejnych postaci, zarysowywanie tej sytuacji, co oni tam robią, dlaczego. Mamy tego starego milionera, dziadka. Oprócz niego jeszcze trzy inne osoby. Spośród tych krewnych obchodzą rodziny no i co roku świętują wszyscy razem. To jest ich taka tradycja, rok w rok i dziadek po prostu nie może nawet gdy już tam pierwsza osoba zostaje odnaleziona martwa w lesie to nie, nie przerywamy imprezy niech te zwłoki tam leżą, my będziemy świętować ja chcę świętować, ja chcę roku to jest nasza tradycja, ja tutaj rządzę, wy nie macie nic do gadania i to jest taki, w sumie ten dziadek nie zagrał tak źle jakoś można by ten obyczaj wykorzystać, ale tak naprawdę po cholerę on tutaj jest powiedz mi tak szczerze bo ja nie rozumiem. Poznajemy tę rodzinę, te kolejne osoby, ale poznajemy je tak, że nie da się z nimi zżyć, bo ich też jest za dużo. Te kobietki tam są do siebie dość podobne. Znaczy mamy dwie bardzo podobne do siebie blondynki, tylko jedna jest wygadna, druga jest sympatyczna. Mamy czarnoskórą kobietę, no to i ona też ma zupełnie innego męża od tych pozostałych, to to jakoś tam można rozróżnić. Ale ogólnie to oni się zlewają w taką masę, która po prostu po kolei ginie w idiotycznych okolicznościach. Nasz dziadek jest uparty do samego końca i w związku z tym dochodzi do finału, który w finale dziadek jest trochę podpity, jest osamotniony. To, że jest osamotniony, to nie jest spoiler, że wszyscy inni zginęli. Coś tam się wydarzyło, także on jest sam w jednym miejscu i pije alkohol. I ma różne takie zwidy, Widzi właśnie on ma w pokoju sporo trofeów na ścianie widzi wykręcone, właśnie te zwierzęce głowy ma tam jakieś wypchane też ryby, ptaki różne tego typu rzeczy. scena myślę z dużym potencjałem, bo to tak mi się wręcz skojarzyło nie wiem, z opowieściami Edgar'a Napolego i tym takim właśnie szaleństwem bohatera, nie wiemy czy ma jakieś doświadczenie paranormalne, akurat przeżywa, czy może ma jakieś zwidy po alkoholu czy innych narkotykach, czy też po prostu oszalał a tak naprawdę to tutaj wypada tak beznadziejnie. wszystko tutaj wypada tak beznadziejnie ja tutaj miałem ja tutaj miałem takie skojarzenia przez ten wózek inwalidzki z tym z tym filmem Zemsta po latach. Zemsta po latach, ale też ta grupka ludzi, która tam jest, to to jest taki troszkę bohater zbiorowy, taki posthipisowski powiedziałbym. No są tacy hipisi jeszcze rodem z lat 60. Mhm, Ale... Ale... Ich obecność nie wnosi niczego do tego filmu. Zresztą przyjmują też tego gościa tak po prostu pod dach. Telefon im zdechnie, przejmują się tym. Mają jakieś trupy wokoło, nie przejmują się tym. Mnie tutaj się nic nie trzyma kupyt. I nawet nie widzę tutaj, żeby ta fabuła była jakoś pretekstowa, żebym widział, że coś jest pretekstem dla czegoś innego. Dla mnie to jest po prostu jakiś ciąg scen i, i, i do tego potwornie nudny, bo naprawdę pierwsze 4-5 minut było potwornie nudne, a pozostała druga połowa filmu, bo całość ma około 90 minut, chociaż tam się niby sporo dzieje, to dzieją się takie, tak absurdalne rzeczy, naprawdę... No nie, nie, nie, nie, nie. Czy absurdalne? No, właśnie nie, no. Stara, ruda kobieta biega przez półtorej godziny z siatką na motyle po lesie, nikt się tym nie przejmuje chociaż urodziny miały się zacząć po kwadransie, a ta biega z siatką na motyle po lesie i pomijając fakty jak skończyła się ta scena to ona przez chwilę prawie sama się udosiła, bo, bo tak nagle wbiegła na jakąś lianę, na jakiś pnącza, tak że akurat no. pod szyję jej weszły i nagle taka przestraszona, a duszę się Pamiętam tą scenę, to było dobre. Ej, dla, to warto, warto obejrzeć tą scenę, no powiedz, że nie. Ja naprawdę lałem na tej scenie. Słuchaj, ona no Ona sekundę jest... później złapała gałąź, na której siedział wąż. Ona mieszka na tej wyspie, tak? Znaczy jest tam co roku przynajmniej i pewnie jeszcze kilka razy w roku. I złapała węża po prostu, ale takie, o Jezu, wąż! Po chwili prawie wdepnęła w grzechotnika, drąc przy tym japę na pół stanu, no przepraszam na ciebie. Bo po, po chwili zgubiła siatkę na tyle. optarła sobie kolano, potknęła się 50 tysięcy razy. A dopiero potem właśnie był ciąg dalszy. Pająki, pająki, zapomniałeś o pająkach. Nie, przy niej nie było pająków, przy niej był wąż. No jak to nie? No nie. Tak były. Nie. No nie, no jak to nie było? No Nie, nie chodziły po niej takie pająki? Nie, pająki chodziły po tym facecie, który też... Właśnie jednego faceta pająki oplotły lianami jakimiś i pnączami. A potem jeszcze na te pnącza swoją pajęczynkę wrzuciły no przepraszam, ktoś chyba z przyrody to ma pałę ma pałę jak stąd do, nie wiem Berlina ale słuchaj, to jest film, to nie jest kurcze to nie ma być dokumentalny film o faunie i florze ale właśnie o to, to chodzi, jest... że to, to jest film robiony w miarę na poważnie, to nie są jakieś zwierzęta mutanty, to nie jest właśnie monster mówi, to nie są zwierzęta opętane zmutowane pod wpływem jakichś dziwnych środków, nie, to jest zemsta natury ale stary, to jest ambitny film, który zamiast brać rozumiesz strój gumowej żaby, no ty byś chciał, żeby tam jednego chłopa przebrali w wielki gumowy strój żaby i żeby latał po wyspie szczerze? w tym momencie tak wolałbym to niż widzieć na przykład gościa który jest wielkim myśliwym i biegnie, biegnie i nagle sobie strzelił z shotguna w piszczel, przepraszam, jakim cudem, to, to ja bym chyba nie umiał, jakbym chciał tak w biegu sobie no. w piszczel strzelić, a on po prostu nagle idzie, idzie i nie, nie doliczasz elementu stresu tam był niesamowity stres tak widać było ten stres żab. po wszystkich kumkanie żab wprowadza ich w, w, w poddenerwowanie to jest przemyślane to jest działanie zmasowane żaby kumkają powolutku podchodzą pod dom a tutaj i brzuszkami węż... pogają w szyby <laughs> węże się wiesz wiją po, po zaroślach tylko ja właśnie nie pamiętam, po co oni szli do tego lasu. Bo to jest tak zrobione, że oni sobie siedzą, siedzą, siedzą i nagle, kurczę, wiesz, muszę załatwić coś w lesie. I wszyscy wychodzą. Jedna kobieta pobiegła właśnie z siatką na motyle. A co jest najlepsze? Bo ogólnie to, mi, to o to chodzi, że reżyser chciał mogę. umotywować zachowanie zwierząt. nie? I ja czytałem w sieci... Nawet nie wiem, czy to nie była pewna no. IMDb w ciekawostkach, że no, ta kobieta no. od siatki na motyle to miała w ogóle wpaść do studni pełnej motyli i to była zemsta motyli, nie? Ale uznano yy, potem, tak, że scena jest tak, scena jest tak głupia, że zastąpili ją tym, że ona w końcu yy, pada jednego węża łapie w garść, yy, nic jej nie robi, drugiego prawie nadepnęła, nic jej nie robi, trzy inne mija, a w końcu piąty jądka. Znaczy kąsa. E, spoiler, tak, przepraszam. A ale... z motylami? I ze studnią jest w traileru do zobaczenia. W trailerze do zobaczenia jednym jakimś tam. To ja chyba nie chcę tego. <grym> <grym> ale właśnie nie zwróć... Nie, ja oglądałem dwa trailery, ale właśnie nie, nie zauważyłem tej sceny. <grym> Natomiast... Ym... Widzisz... Mnie się wydaje, że droższe było wynajęcie tych wszystkich zwierząt z zo, tych wszystkich opiekunów zapewne, niż wiesz, stworzenie jednego stroju i zrobienie takiego monster movies ala z gumową godzillą. Notabene tutaj w ciekawostkach podaje też IMDb, że wielu ludzi w latach 70. było zdziwionych, zachęconych tym plakatem, gdzie jest zepsuta proporcja. No bo wiesz, mała ręka, z, znaczy ręka wystaje z żaby, no to wszyscy myśleli że ta żaba jest gigantyczna. No ja też tak myślałem, no bo to jest chyba no. logiczne, jeżeli widzisz coś takiego. I właśnie ja mam wrażenie, że twórcy właśnie nie do końca, po pierwsze jest masa błędów i ten montaż i czasami to są już takie hamskie błędy. Kojarzysz scenę z wężem w domu, gdy z żegandola się spuszcza? Nie kojarzę. Na gosposie tę czarną skórą. Prawie ją zaatakował wąż. Nie kojarzę. Chyba wtedy musiałem wyjść zrobić herbatę. <laughs> to fajnie. Wyszedłeś na 10 minut. Tak? Jest taka scena i mamy ujęcie na węża, na żegandolu zwisającego. Po chwili mamy ujęcie, znaczy ten wąż niby tam atakuje, no i chcą go właśnie jakoś tam zabić. I w kolejnym ujęciu widzimy węża na dłoni znaczy, ta dłoń jest rozmazana, tak? ale i tak widać, że jest dłoń, bo nawet na tej dłoni widać zegarek. A po chwili znowu mamy ujęcie węża na żyrandolu. I tak naprawdę to ujęcie z dłonią nie ma żadnego sensu, bo tam no, nie pomaga w niczym, ale w, z jakiegoś powodu montażysta je tam wprowadził i nagle widać, że to, to jest, wiesz, no, zastąpili coś innego tym albo wprowadzili to po prostu, nie wiem, przez pomyłkę, przez przypadek. No i to jest, to jest Trzeba sprawdzić nazwisko tego montażysty I go stalkować, bo to jest po prostu Jeden z najbardziej paranormalnych Irracjonalnych montażów Jakie ja kojarzę Czego najbardziej Idiotyczna scena To jest scena w szklarni Kiedy facet wchodzi Do szklarni I Właściwie co go atakuje Najpierw atakuje go Widok rozbitego je, naczynia jakiegoś, on wchodzi i potem atakują go jakieś jaszczury, znaczy, dobra, wiesz co, skóra? Tak. Ja myślę, że jednak nie, mam to gdzieś, przepraszam, ale będą różne spoilery. Mamy scenę w szklarni. Wchodzi tam facet, w sumie to nie do końca wiadomo po co, A czy on tam poszedł po jakąś roślinę. Diabli wiedzą, po co była potrzebna w tym momencie, akurat gdy mamy zaczynać urodziny, świętować, chlać, ciasto już leży na zewnątrz, wino jest rozlane, nie, koleś poszedł po jakąś roślinę, bo babka, która poszła po motyle do lasu stwierdziła, że chce jakąś roślinę. Koleś nie wie, jak ta roślina wygląda, więc łazi po szklarni, ogląda kwiatki. W końcu stwierdza, że to może to maca to łapą, zaplantuje się w pajęczynę nie, pajęczyna go nie zabija, nie martwcie się i za za chwili, że to chyba jednak nie to, podchodzi do innego kwiatka a w tym czasie po prostu sprytne gekony i kameleony opanowują szklarnię i wbiegają po wszystkich półkach i zrzucają z półek bo każdy trzyma w swojej szklarni na takich cieniutkich półeczkach wielkie słoje z napisem poison, tak. trucizna, trucizna trucizna, trucizna i gdy te kameleony i gekony zrzucą już pięć słoików tej trucizny i chociaż one stały w różnych miejscach, to wszystkie spadają w jedno miejsce potem na ziemi, to ten facet widzi, że te trucizny się mieszają i tworzą trujące opary. No i słuchajcie, jesteście w szklarni, co robicie jak widzicie trujące opary? Bo ten facet uklęknął nad tym i wsadził praktycznie twarz w te szklane odłamki. I ja w tym momencie tak siedzę i... Stary, czemu nie widziałem się w Chester's Mill. Powinieneś dostać angaż od CBS W ogóle mógłbyś im scenariusze pisać Koleś wkłada twarz w te opary No i oczywiście ginie od tych oparów Bo ciężko było przebyć 4 metry dalej I wybiec Co więcej, po chwili obchodzą jego ciało Te wszystkie wykonane jaszczurki Bo one oczywiście są odporne Na wszystkie zmieszane ze sobą trucizny I do tego ta cała Te wszystkie opary też po nie szkodzą Nic po prostu nagle znikają I gdy potem ktoś otwiera szklarnię To widzi tylko zwłoki całe w jaszczurkach. Mm, mm -hmm, I to też właśnie no. jest tak zmontowane, że widzimy tego gościa przy tych kwiatkach i po chwili te wszystkie gekony przy słoikach i inne jaszczury. I że niby one to zrzucają, a to wcale nie wygląda jak, bo one to zrzucały. Też nie oszukujmy się. Po prostu coś tam zas... stoi jaszczurka za słoikiem, a swoich nagle puf. <śmiech> Nie, to, to właśnie ten montaż, że tutaj facet, wiesz, puścili jakąś sztuczną parę i... <śmiech> Kazali chłopu się wbić, a z drugiej strony y, puścili, położyli na półkę y, y, y, jakieś legwany, które chodzą. I wiesz, jak, jak ten legwan podchodzi do tego słoika, to już jest cięcie i spadający słoik już mhm. jest. No bo wiadomo, że ten legwan by nie zrzucił tego. Ani nie wiem, no, no nie no, to jest po prostu. To, to, to jest. Tak, no to, że zaliczyliśmy szklarnię, zaliczyliśmy babkę od motyli, która trzy razy sama się zabiła, aż w końcu wpadła w jezioro pełne pijawek, bo oczywiście, dlaczego by nie, i po chwili zdjęła z siebie te pijawki, ale znowu się przewróciła tysięczny raz, w ogóle, że jest tak długa scena, że ja pierdzielę, i przewróciła pamiętam, się obok węża, i ten wąż w końcu, ja tak patrzę na tego węża, i takie, wiecie, kocie oczy ze szereka i takie, proszę cię, błagam cię wężyku, mm, mm. Ukąsi ją! I zrobił to, Jezu, jak mu byłem wdzięczny, Jezu, jak ja kocham węża od tego momentu. Ukąsił ją i to też jest genialne. No. Kobieta przez 5 sekund, dosłownie, to nie jest tak, że wiesz, minęło pół godzin, tylko jest 5 sekund, po prostu jest takie szybkie cięcie i kobieta robi się silna jakby tam leżała od 3 dni. Ja nie wiem, no, co to była zachucizna, tak. ale ja myślę, że trzeba te węże gdzieś dorwać, po prostu ściągnąć z Meksyku, czy z są <śmiech> I, I scenarzyście i montażyście podrzucić. po <śmiech> dwa to była scena pod tytułem Mieliśmy tylko 5 dolców na make-up. Tak, jeszcze make-up był też, ale w ogóle po im to zrobili, że ona śnieje w 5 sekund. No to nie ma sensu, i zwłaszcza, że nie mieli na to kasy. Do tego po chwili w tym samym miejscu pojawia się mąż tej kobiety, który po półtorej godzinie nieobecności żony stwierdził, że jednak pójdzie jej poszukać no i e, oczywiście trafił w to samo miejsce, w którym ona upadła ona gdzieś w poprzek lasu biegła, bo ona zboczyła ze ścieżki, bo tam były węże. gdzieś w ogóle w krzaki wskoczyła, on przeszedł tuż obok niej i koleś jej nie zauważył, rozumiecie? Nie zauważył jej. No nie, bo... nie zauważył też krokodyla, który go śledził czytał aligatora, właśnie, nie wiem I... bo, bo tam muszą być atrakcje i tam są teraz potężne mordercze aligatory, chłopie tak i właśnie to o tym ty mówiłeś, nie? że y, w ogóle koleś dał się zapewnić aligatorowi w, w jakiejś stawik pełen innych aligatorów czy krokodyli, a potem rzucił się na niego i zaczął dusić tego aligatora, udusił aligatora, a chwilę później okazało się, że chociaż to facet udusił aligatora, to jednak jednocześnie albo się wykrwawił, albo utopił. Ja nie wiem. A to było na mieliźnie Po prostu nagle widzimy wielką plamę krwi i koleś no, utonął. To jest piękne. To jest po prostu kwintesencja, ja, ja mam wrażenie, że to jest kwintesencja, rozumiesz, kręcenia na YouTube'a. Wiesz, co, co mamy do w naszym budżecie? Co, co możemy zrobić? I tam było tak, no słuchajcie, mamy poskramiacza krokodyli. No dobra, ale to jest poskramiacz krokodyli, a nie krokodyl łowca poskramiaczy. My mamy film o zemście natury i przyrody na człowieka. No to poskrami no, no, no to zróbmy tak, że y, poskramiacz rzuci się na krokodyla, ale będzie udawał, y, y, że się dusi. No i tak to wygląda no to nie, w ogóle ale to wszystkie śmieci tak tu wygląda przecież ten jeden facet w ogóle nagle ja myślałem, że on będzie kogoś odwoził a on wsiadł w samochód wziął strzelbę i potem zaczął sobie strzelać do ptaków i te ptaki to też przypadkowe ujęcie po prostu takich ptaków na niebie strzelił do tych ptaków i chwilę później szedł pod przeogromnym wężem ale ten wąż go nie zabił, bo facet sobie strzelił w piszcze. Sam, tak po prostu, w ogóle nie wiadomo po co. A sekundę później zaatakowały go ogromne pająki. I te pająki, yy, znaczy pająki jakimś cudem zrzucały na niego jakieś ogromne takie pnącza, takie dziwne roślinki. To była sieć, I z... bo ja się zastanawiałem czy to nie są zmutowane pająki i czy to nie jest taka sieć, taka wiesz, taka pajęcza sieć. To jest roślina jakaś, przecież to rosło w całym tym lesie. I to po prostu no na tutaj, niego spadało. No to ty się znasz na roślinach widać, ale dla mnie to... Ja pierwszy raz widziałem taką roślinkę. Ale widziałeś <laughs> kiedyś taką pajęczynę, w ogóle widziałeś jak w grobie w pajęczynę. I najgorsze jest to, że nie dość, że pozrzucały to na niego, a ten koleś po prostu zamiast to z siebie zrzucić, to leżał na ziemi, yy, z tym rozwalonym piszczelem i tak... Aha, aha, Jezu, pnącza na mnie leżą, o Boże, wszędzie pnącza po chwili pająk prawie wlazł mu do ust, bo ma pająka tuż przed sobą. Zamiast go, nie wiem, zrzucić, szarknąć się, to on otwiera usta szeroko, jakby czekał. A, zapiaszka! A, a, jeszcze sobie zjem pająka przed śmiercią. I jeszcze po chwili ten pająk stwierdził, że... Tak, e, chciałbyś. Umrzesz y, głodny. Pająk sobie poszedł. A my widzimy ujęcie, w którym, jak gdyby, takie cienkie nitki pajęczyny, jeszcze na tym pierwszym kokonie z tych roślin, się pojawiają, jakby pająki... Nie wiem, bo że co robiły. No wiecie, że jeszcze go drugi raz oplatają. No jakiś w ogóle totalny absurd. I powiedzmy sobie szczerze, same zbliżenia na robactwo, gady i płazy są w jakiś sposób przerażające, no, no bo te stworzenia ogólnie nie są sympatyczne. tak? Jak widzimy gdzieś tam wijącego się węża, no to to jest troszkę nieprzyjemne. Chyba, że ktoś no, lubi bardzo gady płazy i nie ma żadnego wstrętu. No i ta scena z pająkiem w ustach też jest dosyć taka no realistyczna. No nie wiem, czy to montaż im się wtedy udał, że to był jakiś gumowy pająk w ustach. Czy to był prawdziwy pająk, ale. Ale ten pająk ten moment w ogóle zleciał jest... i zniknął. Tak jakby on go połknął w soku, Jakby go zastał gardłem. W ogóle też nie miało sensu. A drogi potem się no tak. pojawił. To wyglądało tak, jakby właśnie montaż się nie udał, bo on już połknął pająka, a ten pająk po chwili wygocił znowu na głowę. Więc. Dalej, nie wiem, mamy żaby kontrolujące molo. W sensie, że podbijamy do molo. Wszędzie żaby i to wygląda tak jakby, wiecie, tu nasza dzielnica. Wypadł. Mamy jaszczura, który odciął łódź od molo, w sensie przegryzł sznur. Znaczy wiadomo, że tego nie zrobił, ale jest pokazane, że stoi jaszczur jest ten taki drewniany kawałek, do którego się przywiązuje łódź i podchodzi facet, schyla się i podnosi taki kawałek sznura przeciętego, nie? I także niby ten mhm. jaszczur i tak patrzycie i tak. No nie no, tak to jest sobie gościu, no. No widzisz. po chwili koleś jakiś wskakuje w ogóle do tej wody, po tę łódkę w ogóle koleś stał tuż obok, nie zauważył, że jaszczur mu odgryzł sznur i że łódź odpłynęła, a stał 5 metrów dalej nawet nie 5, nie wiem, 2 no to koleś wskakuje do wody i oczywiście morskie węże tylko czekały na to, aż on wskoczy i go atakują ale tak go atakują, że znowu mamy ujęcie morskie węże gdzieś tam na wodzie i koleś, o, wokół niego nie ma żadnych węży, tylko nagle wkrócz mnie złapał i umiera Mm -hmm. tak, jego tak. dziewczyna widzi to, gdy to widzi co robi, wskakuje do wody a wielki żółw tylko na to czeka i wielki żółw do niej podbiega i ją też łapie w ogóle ona stoi, nie wiem, też dwa metry od brzegu na mieliźnie, na pociźnie i ona z jakiegoś powodu nie chce być po prostu Nagle łapie się za nogę. O, o, o, Skurczyk nie złapał. I się Klasyka. nie rusza. A ten w, wielki żółw do niej płynie. W ogóle żółw, rozumiecie? Żółw. I żółw płynie, ona się nie rusza. I tak, o, o, noga. A, a, a. I ten żółw płynie dalej, bo żółwie są powolne. O, o, noga. I w końcu żółw do niej podbiega. I oczywiście mam taki montaż, że niczego nie widzimy. A po chwili już widzimy trupa. Jakieś tam też różne robaczki na niej. A obok żółw i fragment materiału w tym swoim pyszczku. No i. No stary klasyk, to się nazywa klasyka i właśnie ja między innymi dlatego... I kraby ją jeszcze obsiadły na koniec, takie oho, jeszcze kraby, bo krabów nie było przez cały film. Kurczę, krabów ja nie pamiętam. No właśnie na tyle jest oka. Tam jest takie nagromadzenie, chłopy, tyle atrakcji, że wiesz, że... Ale powiem ci właśnie, że dlatego ja y, temu filmowi wystawiłem y, piąteczkę... Albo czwóreczkę muszę zobaczyć. Z tego względu, że on ma bardzo duży potencjał do oglądania wiesz, wspólnego przy tak zwanym piwku w stylu Mystery Science Theater kumplami, się się ogląda, nabija. Wiesz, tak, tak 45 minut to... chlejemy, a potem zaczyna się akcja nie, i się nie. śmiejemy. Ja jestem ja trzeźwy jestem całkowicie teraz. Ja słucham tutaj twoich przykładów. Przypominam sobie to raz jeszcze, przeżywam, no i naprawdę bawię się przednio. Słuchaj, może jeszcze tylko zaraz drugą herbatkę sobie zaleję. Mm. Ale to na ślimaki. Mamy no. przecież Dlatego... Jeszcze to kanu, nie? Bo mamy też wielką ucieczkę przy pomocy kanu. Takiego, ala połączenie łódki i kajaka, nie? No tak, tak, I... tak tam jeden koleś to po prostu wąż mu spada na głowę ten tak się miota dziwnie wyrzuca tego węża w bok to obok pojawiają się inne węże ten też natłóc je tym wiosłem po chwili pojawia się aligator koleś, który jest też raczej no, przy, przyjacielem przyrody podnosi shotguna, ledwie go podniósł do ramienia już strzelił po prostu załatwił aligatora jednym strzałem no tutaj nic nie jest dopracowane. To jest innego to, że to mogłoby być komediowe, to mogłoby być jak Zombie ale ten film mm -hmm. jest taki ultra poważny. I ten obyczaj, tak. ten wątek mm. dziadka. What What's going on, Clint? Get me out of here. Clint, keep your wife quiet. Grandfather, something terrible is happening. You be quiet. Bo się trzeba było wybrać jednak jeden kierunek moim zdaniem, albo odpuścić sobie trzy czwarte tych zwierzaków albo czy w ogóle zrobić sobie nie, albo zrobić komedię tak gumowe, masa tych zwierzaków absurdalne sceny albo nawet gumowe zwierzaki albo znowu pójść w tę powagę ograniczyć ilość tych zwierząt i tych dziwnych scen i trochę ten obyczaj podprowadzić może, że właśnie jakoś bo ten dziadek na koniec się okazuje, że ma te trofea na ścianie i że w ogóle chciał wybić wszystkie te żaby jakimś środkiem chemicznym nie martwiąc się o to, że zabije też inne zwierzęta no ale co z tego to ma być motyw? No bo ja właśnie zastanawiałem się przez cały film, dlaczego te zwierzaki się mszczą na ludziach. Za co? Pytam. Mr. Crocket, I know it sounds strange as hell, but... What if nature were trying to get back at us? <laughs> Nonsense! Ja czytałem w sieci interpretację, że dziadek był myśliwym, ten jeden młody był myśliwym, te kobietki no to dlatego, że im przeszkadzało rechotanie żab, skoro im przeszkadza nasze kumkanie, no to my je zabijemy. Mm. Mm -hmm. Logiczne, nie? No, teraz wszystko nabiera sensu. <laughs> Ale to, słuchaj, też ten dziadek to miał jeszcze wypchane, znaczy wypchane, nie wiem, zasuszone ryby na ścianie. To jakieś sumy powinny skarpiami po prostu wziąć wjazd na chatę zrobić. Home invasion. Właśnie, to mamy taki ale home invasion. Te żaby naprawdę w pewnym momencie tak brzuszkami napierają na szyby w domu. Frogs attacking windows. and chandeliers. Those aren't exactly normal things, Mr. Crockett. The frogs are thinking now. The snails are planning strategy. To jest tak mm -hmm. absurdalne. Jeszcze. Ale... A, a słuchaj, film nam próbuje wmówić przecież, że żeby odcięły telefon, potem zadzwoniły na ten telefon jeden raz i znowu go odcięły. Nie pamiętam tego. To już. No bo telefon w domu cały czas nie działa. Nasz ekolog chce gdzieś zadzwonić, telefon nie działa. A w jednej ze ten telefon nagle dzwoni do środka, do naszego starca? w jego pokoju, a potem znowu się wyłączy. Czyli żeby inne zwierzęta, gady, płazy odłączyły telefon, potem go na sekundę podłączyły, by strorować dziadka i w tym momencie wbić na chatę, a potem znowu go odłączyły. No tutaj za zaufam twoim notatkom. <śmiech> no pewnie bym to właśnie wyłapał przy jakimś takim wspólnym sensie, gdzie wiesz, gdzie cały czas siedzimy i komentujemy. Ja mam masę notatek a, ale... i to są straszne ale notatki. Ale ja powiem ci, że właśnie <śmiech> Hmm, zapomniałem to chciałem <laughs> powiedzieć aha tak, że ta scena tej inwazji żab, to właśnie mnie się to też podobało, gdyby tam była jeszcze dobra muzyka w stylu goblina mhm. to, ja, to mnie się to naprawdę podoba wiesz, taka rozpasała rezydencja Coś, wiesz, pasolini Salo, 40, tam 20 Sodoma 120, i 120 dni. I, I w stronę takiego typu lo, lokum zmierzają powoli żaby. To brzmi absurdalnie. Ale mnie się to po prostu podobało z tego względu, że ktoś zdecydował się to zrealizować. No bo y, mamy drugi film, gdzie armia żab y, robi taki home invasion. No nie, ale... Znaczy, przynajmniej ja nie znam, ale... Właśnie powiem o tym, że to można było fajnie wykorzystać, jak już mieli naprawdę tyle zwierząt, tylko po pierwsze w ogóle po co te żaby w tytule, skoro żaby tak naprawdę odgrywają najmniejszą rolę w tym wszystkim. Po drugie... No są jednym z elementów, jednym z kilku tak, ale one są nieaktywnych, jest po no. prostu dużo. To węże zabijają, gekony zabijają, aligatory tak. zabijają, jakieś węże morskie tutaj... zabijają, żółw zabija nawet, a żaby... Żaby nie zabijają, no... bo żaby no, powodują zawał u jednej osoby chyba, ale to... Ale wiesz, bo są żaby trujące, które tam psikają tym y, jadem jakimś takim. To, ale tu ich nie ma. Wiesz, musieli no, no, musieliby takie drogie żaby kupić. To wiesz, to, to, nie, to nie jest taka byle żabka, że wiesz, na, na, na polskim jeziorku, ci. To, to są drogie rzeczy. No, I mogliby się zdecydować na coś takiego, ale to już trzeba by zrobić, wiesz, jakiegoś <śmiech> jakieś, jakieś urządzenie, psikanie żabą i tak dalej. Ale powiem Ci, no wiesz, żeby, żeby to jakoś psikały te żaby. <śmiech> <śmiech> I powiem Ci, że to to by zyskało, nawet wtedy, gdyby zostawić tak jak jest, ale wyciąć te wszystkie inne zwierzęta i zostawić same żaby. Same żaby po prostu atakują i tych żab jest tyle, że nie da się ruszyć. Hmm. Co ja mówię sobie? Ale nie, bo właśnie yy, widzisz, no... I tak absurd i debilizm pozostaje, bo z, jak ja widziałem te sceny z, ty, z tymi idącymi żabami, to ja się zastanawiałem: Kurczę, blady, no coś to jest nie tak, bo no, żab jest dużo, rzeczywiście, no, robią oblężenie, no, ale czy nie można by tak po prostu wziąć i przeskoczyć przez te żaby i odpłynąć z tej wyspy? No, no i nawet. Można by. No i, po... I wiesz, ja, ja sobie nie wyobrażam, Ile tych żab by musiało być, żeby ta home invasion w ogóle zaszła? gdyby były same żaby nawet. Rozumiesz? Taka alternatywna wersja filmu. Zostawiamy same żaby, no i teraz... Ale to można by naprawdę jakoś sprawić, że te żaby powodują wypadki absurdalne, ale jakoś tak to przemyśleć, że naprawdę doprowadzają do śmierci. Nie wiem, czy ktoś się poślizgnie na żabie. Nawet takie też głupoty, ale jednak... Ale jednak, wiesz, zrobić to tak trochę bardziej dramatycznie. Nie wiem, jest noc, ktoś wychodzi na właśnie na to jeziorko i właśnie, no nie wiem, no nadepnął na żabę, wleciał w to jeziorko i się udusił czy coś. Właśnie widzisz, widzisz, I stali, to by było dochodzimy... absurdalne, a brzmi idiotycznie, nie? No, ale tutaj dochodzimy do problemu, że ten film po prostu jest skazany na porażkę, no bo trudno jest zrobić poważny film o morderczych żabach. Ale z drugiej strony też trudno jest zrobić poważny film o morderczych ślimakach, a jako tako w tej drugiej produkcji, o której za chwilę przejdziemy, myślę, że się udało, chociaż tam właśnie twórcy wprowadzili trochę elementu humorystycznego, a tutaj nie. Mamy masę, właśnie w, w Żabach mamy masę dialogów takich bardzo poważnych, aż przepoważnych. I, mhm. I no, ja powiem jeszcze raz, jestem na nie realizacja każda pojedyncza śmierć, żaby, tytuł, intro, finał, aktorstwo, znaczy aktorstwo mogłoby być dobre, gdyby to był film na poważny, ale tutaj niestety jest taki dysonans poznawczy, że nie. Muzycznie ta muzyka była przegięta w wielu momentach montaż tragiczny ujęcia, niektóre były niezłe ale w tym montażu i tak wypadają ostatecznie źle, więc ja jestem pod każdym względem na nie i ja rozumiem, że to był rok 72 że to był prawdopodobnie pierwszy po szczurach z 71 eco horror z tej fali i że budżet był ograniczony, i doceniam to, że wykorzystano prawdziwe zwierzęta w wielu scenach, ale nie, jestem na niej, ja odradzam i no nie, nie, nie. Odnośnie tej powagi, to kwintesencją i chyba taką sceną yy, główną, którą twórcy chcieli nam bardzo zaprezentować, jest, i tutaj myślę, że tą scenę no każdy powinien obejrzeć, jest scena... Tuż przed rozpoczęciem imprezy na stole leży taki duży, gotowy do zjedzenia, wielki, biały tort z bitej śmietany w kształcie flagi Stanów Zjednoczonych. Ja to też wrzuciłem po, na wola, to zdjęcie. No. Po czym mamy takie zbliżenie, i nagle na ten tort wskakuje żaba. No ja myślę, że to jest właśnie kwintesencja tego filmu. Tak, ale ja się też bardzo cieszę, bo tak jak powiedziałeś, tutaj żaba atakuje Stany Zjednoczone, nie? Ogólnie tam mamy dużo symboli w pewnym momencie Stanów Zjednoczonych. Tak. I też mamy taką scenę, która sugeruje, że te żaby nie poprzestaną na tej wyspie. Że to jest tylko początek jakiejś zwierzęcej rewolucji. Ja czytałem taką teorię w sieci i ja się bardzo cieszę, że nie powstał sequel, bo jakbym zobaczył, jak takie żaby, nie wiem, całe miasteczka czy wsie by były o plegają, to nie, no chyba mi się pochlasta. Żaby. <śmiech> Więcej żab. Czy jesteś gotowy zjeść żabie utko e, No słuchaj, ja powiem, ja powiem jednak nie. Ja powiem, że polecam ten film, e, ponieważ ja tutaj bawiłem się bardzo dobrze z Szymasem, słuchając jego tego i podejrzewam, <śmiech> że gdybyśmy razem to oglądali, to po prostu leżelibyśmy na ziemi ze śmiechu, tak jak ja tutaj. I, i to byłby wspólny seans, a rzeczywiście, jeżeli ktoś to ogląda samemu, no, to, no to, to, to mogą być takie odczucia jak uszy masa. Dlatego to jest według mnie filmik, oczywiście to są też inne, no to jakoś nie polecam, no nie wiem, 4 na 10 albo... 5 na 10, ale to jest już nisza w niszy, dopuszczam też przewijanie w tym filmie, to tak, tak trzeba zaznaczyć. w skali idiotycznego animal tak na imprezę do wyśmiania, to może i być 5 na 10, ale w skali takiej normalnej filmu do obejrzenia i nie oglądać się tego też w nocy, bo jeżeli ktoś się jednak skusi, bo no, za wolno się to wszystko rozgrywa, chyba że jesteście chyba, że nie wiem, spaliście cały dzień, to wtedy możecie sobie to w nocy włączyć, ale ogólnie tak w normalnej skali, to nie wiem, ja bym może dwójkę dał za aspirację i za to, że to był jeden z pierwszych filmów tej fali, ale nie, chyba nie więcej. Nie no, powinieneś, powinieneś dać minimum trójkę za dźwiękowe tło ciągle, wiesz, kumkających żab. Tak, miałem to zrobić tutaj w podcaście, kochani, takie to, stwierdziłem, że nie będę was katował, bo nikt by tego nie wytrzymał chyba. Dobra, przejdźmy do drugiej produkcji. I zajmijmy się silimakami z 1988 roku. Znaczy, nie jesteś kiedy powiedzieliśmy, że idziemy pojechać, prawda? To jest to, co powiedziałem, chłopak. Ale to jest zbierne. Chodźmy, idziemy czy coś. To zbyt zbyt. Znaczy, przyszedł nam się na drodze. Oh, please. They don't dump the sewers in this lake. They get the water from it. Well, hey! There's something slimy down there. I don't like it. Oh, you're trying to scare me. Hey! Oh. Wayne! Come on, Wayne. Cut it out. You're crazy. Wayne. Wayne. Wayne, you're making me nervous. stop I'm just gonna roll away come on Wayne <gasps> W pewnym amerykańskim miasteczku dochodzi do serii niewyjaśnionych zgonów. Prawdopodobnie odpowiadają za nie zwierzęta. Nikt jednak nie jest w stanie stwierdzić jakie. Miejscowy inspektor sanitarny Mike Brady łączy ten fakt z plagą ślimaków, które nawiedzają okolicę, jednak nikt nie wierzy w jego teorię. I myślę, że warto jeszcze na wstępie powiedzieć o jednym fakcie. Tak jak żaby w żabach były tytułem przypadkowym, tak tutaj te ślimaki są bardzo ważne. I istotne jest to, bo wiecie, jak po polsku mówimy ślimaki, to większość myśli o takich... No ślimaki to są brzuchonogi, tak? Jeden z najliczniejszych, jedna z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych geomat mięczaków. I każdy kojarzy te ślimaczki, takie jest ogródka, nie wiem, babci, dziadka, czy jakiegoś przydomowego. Winniczki. Winniczki też, ale też takie z skorupką, zwyczajne, malutkie, z dwoma czułkami, z jedną parą czułek. A tutaj nie chodzi o zwyczajne ślimaki. Tutaj już w tytule mamy słówko slugs, nie snails, tylko slugs. I slugs to jest e, konkretny rząd ślimaków płucodysznych, e, czyli trzonkooczne. I właśnie w tym filmie to trzonkooczne atakują nasze miasto. I to jest bardzo ważny fakt. Harold, What? I would just like to know, what are these? Slug's eggs. What? Slugs. I don't care what they are. Just get rid of them. And all the plants on the porch are the same. Please take care of them. Get off my back. I can't stand to look at them another second. Hm. Oh, boy. Come on. I może też zacznijmy od naszego nastawienia. Ja ci powiem szczerze, że nim zasiadłem do obu seansów, to uznałem, że ślimaki pewnie będą gorsze od żab. Bo jednak inwazja żab, przynajmniej tak w teorii, wydawała mi się straszniejsza niż inwazja ślimaków. Bo tak sobie myślę, no żaby niby, no żaby jak żaby, ale z drugiej strony żaby są większość, oślizgłe, mogą być jakieś naprawdę ogromne ropuchy, nawet jeżeli nie już takie naprawdę gigantyczne jakieś potwory, tylko zwyczajnie to też mogą być bardzo duże i tak dalej, a ślimaki, no, co strasznego, może być w ślimakach, jeszcze jako dziecko też, znaczy i z żabami też się trochę stykałem, się nimi bawiłem, mhm. ale akurat ślimaki i winniczków miałem dużo na osiedlu. Tutaj w takich krzakach pod blokiem nie pamiętam w jakim okresie dokładnie roku, ale czasami mieliśmy ich taki naprawdę wysyp, plagę, że były ich tam setki, tysiące. Więc jakoś mnie nie brzydziły, nie straszyły, a przyznam się już teraz, że w tym filmie ślimaki zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie i były naprawdę przerażające, czego się nie spodziewałem. Jest tutaj taka jedna scena, znaczy jest kilka takich scen, ale na przykład ta scena łóżkowa, w której pojawiają się ślimaki, to jest bardzo długa też scena, nie sprawdzałem dokładnie czasu, ale za byłem tak posrany w tej scenie, tak przerażony i wydawałem z siebie tak dziwne dźwięki, że włączyłem dyktator w pewnym momencie i nawet. Możesz zaprezentować? Znaczy, nie zacytuję ci tego tak po prostu, ale ja to mam nagrane, ja to wrzucę w tym miejscu po prostu. dłuższa ta scena no, bo naprawdę ja skręcałem się z bólu psychofizycznego, gdy na to patrzyłem i ogólnie no ja już powiem teraz, że jestem na tak że mnie ten film kupił i też zaznaczmy od razu że chociaż ogólnie też jest w miarę na poważnie kręcony, to jednak ma drobne akcenty humorystyczne które moim zdaniem jakoś tam pasują, bo sprawiają, że no pamiętamy, że to jest fikcja, nie bierzemy tego na poważnie, ale zarazem, gdy ma być klimatycznie, gdy ma być strasznie, to jest strasznie. Czy tak samo to odebrałeś, czy. Nie. O! Znaczy tak, ja powiem przede wszystkim tak, że o ile żaby oglądając samemu, no to człowiek się nie uśmiechnie ja przynajmniej tak miałem, że tam nie ma nic do śmiechu mhm. i to nie jest przyjemny seans. I do tego, żeby to było fajnie, to potrzebna jest druga osoba i oglądanie z nią na żywo. Bo, bo żaby dopiero zachęcają do śmiechu, jak jest większa grupa ludzi i, i, i żaby są właśnie takie no, inspirujące. One dają duże pole do popisu, właśnie komentującemu. W przeciwieństwie do wielu filmów, które na przykład yy, masa kultury poleca, <tukasz> że wiesz, że no to. to <tukasz> Co, zdzi... <tukasz> Co cię tak zdziwiło, że masę kultury znam? Nie, że mówisz o filmach, które poleca. Czy mówisz teraz o filmach, które oglądają Zakagę? Szymon i Michał, czy... Nie, nie. nie mówię. Yy, ogólnie tak mówię, że oni polecają wiele filmów, yy, które na przykład ja nie chciałbym oglądać z kumplami. Yy, a to dlatego, że one same są już takie w sobie, wiesz, takie... Takie, że puszczają właśnie oko do widza. Czyli, że zasady są już takie właśnie trochę yy, dowcipne, nie? A takie... przykład, bo nie wiem, o czym mówisz, bardzo. Wiesz co, no nie pamiętam, szczerze mówiąc. <grym> czy ty teraz po prostu chciałeś wpleść masę kultury w <grym> podcast, czy mi się <grym> Słuchaj, tak, przyznaję właśnie, że kurczę, zrobili mi taki duży przelew i musiałem tutaj wymienić tą nazwę tej firmy. Mhm. Słuchaj. Sprzedaw yy, no... się na przykład oni polecali taki serial, wiesz ten taki, Danger co tam Five. był tak, Danger Far. no i, i, i mnie to już, to się fajnie ogląda już samemu i na przykład ja tam nie widzę sensu komentowania bo ja to, to co mówię, to ja mówię dosłownie teraz, że to po prostu siedzimy i komentujemy Dlatego nie widzę sensu komentowania, bo komentuje się filmy, które są z natury robione na poważnie właśnie. Tak jak robią to goście z Mystery Science Theater 3000. Mhm. I właśnie żaby do tego zachęcają. I teraz przechodzę do ślimaków, które właśnie już tak bardzo nie zachęcają do komentowania, bo one są również robione bardzo nieporadnie ale już tam twórcy wrzucają troszkę tych elementów humorystycznych i oglądając Ślimaki samemu, no ja już w pewnych miejscach się uśmiechałem, raz, że jest to zrobione bardzo nieporadnie, gra aktorska jest normalnie, jakbym oglądał naturszczyków. tam wszystko jest maksymalna przesada do 100%, no, nie wiem, facet widzi Ślimaka i... O, śli ślimak. Ale to to. Muszę go zobaczyć z bliska. I wielkie zbliżenie na ślimaka. I wiesz, o, ugryzł mnie ślimak. O. Czy ty to widziałaś? Co się well, You see these slime trails everywhere? Those new houses I was checking out this afternoon were just full of Slime trails? O, oh, I saw the biggest slug in the world right before you got home. Jesus Christ, those things are big. I told you they were big. Big, they're gigantic. Man, thing bit me. a oh, slug bites someone. I don't know, but he's living in your garden. Quick, go get a jar or something with a lid on it. hurry up. Quick. <laughs> Ale tutaj, <laughs> znaczy jest teat taka teatralność takie Trochę sztuczne drewno, ale tu to jest celowo. Tu to ma takie być. i bo, właśnie nie, wiem, no nie to, wiem. Mnie się wydaje, że tak, bo e, niektóre na przykład dialogi mi się bardzo podobały, bo one są właśnie, one są w ten sposób sztuczne, że, no, że czuję, że to... Znaczy, to nie jest tak, że aktor nie wiedział, jak to przeczytać, czy coś, bo to jest tak głupie, e, czy coś takiego, tylko, że... E, no, ja zakładam, że to miało tak być i mnie się podobały, bo właśnie niektóre były w miarę na poważnie, by wykreować jakąś tam postać, jakąś sytuację, niektóre były właśnie zrobione trochę bardziej z jajem, przerysowane. I want fixes of everything, understand? Sure, sheriff. Don't sure, sheriff me, unless you know you're sure. I'm sure that I'm sure, sheriff. Ale ogólnie mi to nie przeszkadzało, Zresztą ja ogólnie mam taką tezę, nie wiem czy się zgodzi, że ten film, czy powiem tak, nie wiem, nie oglądam za dużo Animal Attack, zwłaszcza w ostatnim czasie. Kiedyś trochę widziałem takich filmów. Ostatnio przez jakieś dwa lata, to nie wiem, może ze trzy, cztery, więc nigdy o tym się, nad tym się nie zastanawiałem i nie wiem jaka jest struktura filmu Animal Attack, ale tutaj przy ślimakach miałem wrażenie, że mam do czynienia ze strukturą Steszera. Bo zaczyna się już w tej sekwencji początkowej od zabójstwa, dokonanego przez tytułowe ślimaki, chociaż no nie wiemy do końca, nie mam jeszcze pewności. Po tym intro, w którym ginie przypadkowa osoba zupełnie niezwiązana z resztą filmu, zaczyna się wprowadzanie całej sytuacji znaczy miasteczka, tak? Poznajemy świat przedstawiony, jakieś tam miasteczko, w którym coś lub ktoś zabija. Zabijają ślimaki, ale działają trochę jak zabójca ze straszera. Mm -hmm. Włamują się do jakiejś tam jednej, znaczy napadają na jedną tam osobę. Mm -hmm. Mówię jak gdyby jak morderca, nie? Jak gdyby zabija jedną osobę, potem jakąś tam drugą, trzecią, zaczynamy łączyć to w całość. Później poznajemy genezę tego naszego mordercy i to podprowadza nas do takiego finałowego starcia, z tym mordercą i morderca teoretycznie przegrywa, ale mamy scenę na sam koniec już, czy tuż przed napisami, czy w czasie napisów, czy po napisach, to już nie z tym bywa, gdy okazuje się, że jednak nasz morderca ze slashera przetrwał. I miałem wrażenie, że właśnie mamy taki slasher, tylko że ze śniemakami i nawet tutaj mamy imprezę Halloweenową w tle, która jest jakoś tam powiązana z tym wszystkim, bo wszystko dzieje się na dzień przed Halloween i w Halloween. Hmm. No, trzeba by się nad tym zastanowić, wiesz. Bo ślimaki tutaj nie atakują jak te żaby, tylko właśnie tak jakby to były kolejne morderstwa w różnych miejscach, na różnych osobach. Jest, jest nawet właśnie śledztwo w tej sprawie, jest potem to starcie. No, dla mnie to jest jakiś tam schemat. No tak, tylko, że schemat zawsze też jak masz animala, tak, no to najpierw jest jeden ślimaczek. Tutaj też mamy taką scenę, że wiesz, sałata sałatka. Ale to już jest później i to już jest po ataku wielu ślimaków, nie? Ale zresztą to nawet, to też jest ciekawe, że tutaj okazuje się, że nie tylko ślimaki są niebezpieczne, ale też to, co żyje w ślimakach. I to jest genialne. Ja byłem tak przerażony też, gdy to wyszło na jaw, że... O... Ja, co tam było? Co tam było? O co chodzi? No pasożyty żyjące w ślimakach. Nie kojarzę. No właśnie ten ślimaczek z sałatki przecież. No to był ślimak. No skóra, koleś zjadł ślimaka z sałatki, tak? I potem pasożyty się zaczęły w nim rozwijać, dlatego miał bóle w boku i w klatce, a potem mu twarzy eksplodowała. Bo się tak rozwinęły. Ty to od razu już musisz tak naukowo... Ale ja to R... wytnę, no, potem tylko... Ci... Co chcesz wycinać? No ten spoiler. Ale spoiler. Ja to po prostu zinterpretowałem tak, że facet zjadł ślimaka, ogólnie ślimaki są złe, no to facetowi się w głowie pomieszało. Nie, przecież tam mówią bohaterowie, że pasożyty w nich istnieją, które właśnie szybko też się reprodukują i tak dalej, i że to są bardzo specjalne pasożyty, które żyją tylko normalnie w ślimakach. Słuchaj, szczerze powiedziawszy, ja oglądając tego typu film klasy B, od razu już z góry wiedząc... <śla> y Piąte przez dziesiąte słucham tego co mówi doświadczony naukowiec w białym kitlu, który siedzi w swoim ambulatorium i do niego co jakiś czas przychodzi policja i pyta jak tam, jak tam idą prace. No słuchaj stary badamy tutaj widzisz pełną parą i wiesz siedzi cały czas i kroi tego ślimaka pod mikroskopem i oni go... Tam nagabują, że no stary, słuchaj, bo no tutaj inwazja ślimaków, musisz się spieszyć. No dobra, dobra, robię co mogę, robię co w mojej mocy. To też taki schemat, nie? Tak, ale no właśnie, moim zdaniem, tutaj wszystko się trzyma w miarę kupy jak na taki film. Do tego właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, ten film ma naprawdę przerażające sceny. Na mnie zrobiły przeogromne wrażenie. Naprawdę są świetnie zrealizowane, moim zdaniem. Te ślimaki tutaj no, niosą śmierć i zniszczenie po prostu. Mamy nawet, tutaj też mamy szklarnię na przykład i w szklarni mamy scenę, która nie się skojarzyła z pierwszą piłą. Tylko jak w pierwszej pile mieliśmy hmm. piłę no. i stopę, tak tutaj mamy toporek i inną kończynę. I do tego mhm. właśnie mamy bardzo zróżnicowane te morderstwa. Znaczy morderstwa, no te ataki ślimaków. No, to jest, trzeba przyznać. I, i no naprawdę, i, ja byłem w ciężkim szoku, bo oglądałem to jeszcze przed żabem. Jakbym to oglądał po żabach, to bym w ogóle miał zaniżone oczekiwania na Maxa. Ja akurat najpierw oglądałem ślimaki. Ja miałem takie oczekiwania neutralne, a oglądam się to dobrze, tylko był jeden problem, bo ja oglądałem ten film do kolacji. No. zacząłem oglądać i ciężko się jadło w niektórych scenach, powiem wam. I no. naprawdę mamy tutaj troszkę właśnie gore, troszkę kerfi, troszkę takich bardziej brutalnych scen. Jak ktoś jest bardzo wyczulony na tego typu elementy horroru, to to może nie być film dla niego, bo naprawdę bywa ostro. No wiesz, ale tam pewnie też uży, użyli jakichś takich gumowych ślimaków. Nie mam pojęcia. To jest tam widać w pewnych miejscach chyba, że to są efekty. Znaczy, znaczy tak, ale co z tego, jeżeli te ślimaki gumowe wyglądają tak dokładnie, jak te, które są pokazywane wcześniej żywe, to no, na mnie to robiło wrażenie. Ja tam nie widziałem gumy i haha gumowe ślimaki. Nie, ja widziałem tam.. O Boże! No ale to kurczę, ale wiesz to, słuchaj, ja się ogólnie na przykład boję pająków, ale jak oglądam scenę z pająkiem, no to jakoś, no wiesz co powiem ci, jakoś to na mnie tak nie działało pod tym kątem. Ale ja się nie boję ślimaków, skóra właśnie o to chodzi, ja się bawiłem ślimakami jako dzieciak, a tutaj one były przerażające moim zdaniem i to o prawie każdej scenie, w której się pojawiały, nie wiem, i scena łóżkowa, i scena w szklarni, i scena w kanałach pierwsza. I scena w kanałach późniejsza, i końcówka w kanałach, i scena w domu, przecież w domu tak nie było za dużo widać. I zlew, i toaleta, i restauracja. Nie, ta scena w kanałach to w ogóle na mnie nie zrobiła wrażenia. Scena w kanałach typowa, facet wchodzi w kombinezonie takim w stylu, wiesz, epidemia. No bo to jest kolej z inspektoratu sanitarnego. No tak, ale no to, to była typowa. No. I na mnie to żadnego wrażenia nie zrobiło, szczerze mówiąc. Zgodzę się, zgodzę, że ta scena z łóżkiem i, i, i typowa właśnie jak dla slasherów, wiesz, ci co pierwsi działą, no idą właśnie. do łóżka, no to ich tam dopadnie zło. To, to była mocna i, i, i dobrze, znaczy dobrze zrobiona, no dobrze, no jak na film klasy B oczywiście cały czas o tym mówimy mhm. i, i z tak z rozmachem, nie? Była zrobiona z rozmachem. Tak. To się zgodzę. Ale poza tym to jakoś tak nie pamiętam. No, ja, ja bardziej właśnie kojarzę to... No, ja ten film raczej uznałbym za kicz niż za świadomy kamp. Bo mm, taka ta scena z tą sałatą. No, Scena, kurczę, wiesz, jak pomieszanie filmu pornograficznego z horrorem klasy B. Wiesz, facet wraca do domu z pracy, a tam dziewczyna już ubrana w sukienkę czarną, pończochy i... O, przygotuję ci sałatę i kroj tą sałatę, a tam ciach w połowie. Przekroiła sałatę razem z, z tym kurczakiem. Znaczy ze ślimakiem. Mieszasz dwie sceny teraz, słuchaj. Jak to mieszam dwie sceny? Co ty gadasz? Bo scena z pończochami, koszulką, nocą i tak dalej to była jedna scena, a ta scena z sałatą to była jak ona się uryżnęła przed telewizorem i właśnie potem obudził ją jej przyjazd męża i szybko po prostu pobiegła do kuchni i udaje, że obiad gotuje. I brzmiała po prostu te, bo to było pierwsze pod ręką i mówi, że sałatkę robi, bo coś tam na dojedzenie. Mm, możliwe. No, no tak, tak, tak. Ale wiesz co, ogólnie ten... No, no, Ale no, jest był taki klimat. Oni potem... Jest scena, jak oni są w łóżku. Mhm. Oni leżą w łóżku, budzą się i oni potem wychodzą na tą imprezę chyba. Już nie pamiętam chronologicznie, jak to było. A to jeszcze inna para była. Kurcze, powiedz. Cię teraz mieliśmy, bo teraz mówimy, bo mamy różne pary. Mamy inspektora i jego żonę. Mamy ten, tego właśnie gościa z restauracji i jego bogatą żonkę, która cały czas kleje i rzuca teksty w stylu: "Ja wiem, że jestem suką". David, I'm sorry for being a bitch so much of the time. You're not a bitch. I think the real problem is my drinking. I know. I tak dalej. Mamy parę e, cnotki i jej chłopaka ze szkoły. Mamy parę takiej złośliwej puszczalskiej i jej takiego macho z długowłosego ze szkoły. Ty mylisz teraz różne pary, skóra dawno chyba no, film no oglądał no dawno, dawno poczekałem aż ty skosztujesz wreszcie tych ślimaczków już mi wiesz ślimaczki powoli z mózgu wypełzają i teraz je przetrawiłeś właśnie w przeglądach nie, no, ja. trzeba powiedzieć, że jest bardzo dobra scena jak wybucha gościowi głowa w restauracji po zjedzeniu tych ślimaczków przypomniały mi się dobre czasy Cronenberga i jego skanersów, gdzie jest wybuchająca głowa mhm. wielokrotnie przytaczana w różnych programach o filmach czy też w takich programach YouTubeowych, gdzie wręcz pojawia się to w roli takiego internetowego mema. No, wyszło to dobrze, bo było to zrobione metodą efektów specjalnych analogowych yy, i tutaj równie yy, również jest to samo natomiast no, czy mnie to przeraziło? Nie wiem no ja rzeczywiście odczuwałem tutaj w tej scenie taką wizualną no, nieprzyjemność można by powiedzieć która dla miłośnika horroru jest to oczywiście przyjemna ale dla kogoś kto nie lubi ślimaków no to raczej nie a czy ty tutaj byłeś przerażony? Mm, tak, byłem, bo, patrz tego Cronenberga, moim zdaniem, no, nie wiem, czy tutaj to nie zrobiło na mnie lepszego wrażenia, bo ta scena była bardzo przemyślana, ona była zaplanowana w wielu szczegółach. Yy, nieważne, kogo to dotknęło ostatecznie i w jakich okolicznościach, ważne jest to, że film nam sugeruje, że z facetem coś jest nie w porządku, że coś tam się z nim dzieje, że jakoś tam, że jakoś tam choruje, czy coś takiego. I mamy scenę w restauracji. Yy, facet, yy, ma tam problemy, właśnie czuje jakieś bóle, ma lekkie krwotoki z nosa, ale ogólnie wszystko jest w miarę w porządku. Do tego odnosi życiowy sukces w tej scenie i w związku z tym chce wznieść toast. No i wznosi ten toast, podnosi krzykaneczkę z alkoholem do ust i w momencie, gdy pije, mamy taki naprawdę... Świetne ujęcie, gdy y, pije krew z nosa, zaczyna wściekać do tej szklanki i widzimy, jak się miesza z tym alkoholem i to już jest bardzo mocne, bo y, no, nie spodziewałem się też tego w, w tym momencie za bardzo raczej. Y, świetnie jest to zrealizowane i kolorystycznie, i jeżeli chodzi o katio, no wszystkie te techniczne aspekty oświetlenie. Wygląda to niesamowicie. To jest taki kopniak po prostu widza, a po chwili jeszcze ta głowa eksploduje i to też bardzo ładnie te efekty tutaj analogowe wypadły, czy też praktyczne, jak niektórzy to nazywają. I to jest takie, wiecie, już dostaje się tego kopa, a po chwili jeszcze drugi raz w twarz tą eksplozją. i Dla mnie to zrobiło przeogromne wrażenie. Przy czym akurat na przykład jak ta scena łóżkowa, jest bardzo długa i ona to jest takie wbijanie igły coraz głębiej widza, to to jest takie jednorazowe pacnięcie młotkiem w tył głowy. Znaczy w sumie to podwójne, tak? Ale tak raz dostaliście lekka po chwili z całej siły. I no dla mnie to zrobiło bardzo duże wrażenie. No, ty się lubisz wczuć, ty się wczuwasz w tych bohaterów, nie? Ty pewnie miałeś, miałeś ciarki no. na plecach i ślimaki. Tak i ja mam jeszcze jak to właśnie czasami roboczo nazywam wyobraźnię czuciową w sensie, że jak coś się dzieje z konkretną kończyną czy coś to ja to czuję, nie? Dlatego też jak te ślimaki chodziły po tych niektórych osobach tutaj to ja też czułem Jezu, nawet teraz ja się skręcam z tym jakby jakbym coś po mnie łaziło. Akurat nie w tej scenie w restauracji, nie? Bo to jest coś innego, ale przyznaję, że Miałem dość bogaty repertuar odczuć i fizycznych, i psychicznych w czasie stanu hmm, Ale no, no mnie to nie przeraziło. A czy ty jeszcze klimat? Bo tutaj mi troszkę tak zajechało takim, mia... znaczy, ty mówisz, że małe miasteczko, klimat, a ja właśnie czułem niedosyt w tym względzie, bo na początku, jak jest ta panorama miasta, to ja nawet poczułem taki lekki klimat Stephena Kinga, miasteczko Salem, te, te, te rejony, ale no jednak mogliby to przybustować bardziej, moim zdaniem. No to właśnie ja z jednej strony też, też miałem te same skojarzenia, Stephen King, miasteczko Salem czy jakieś inne miasteczka z jego prozy, ale dla mnie to zagrało. Tutaj nie, nie, niczego nie brakowało. Właśnie mieliśmy to miasteczko, wiedzieliśmy, że w różnych częściach tego miasteczka dzieją się różne rzeczy. Mieliśmy, e, akcja działa się też w różnych konkretnych punktach tego miasta. E, bohaterowie, to też jest taki przegląd przez mieszkańców. Różne właśnie te pary, tutaj ten inspektorat sanitarny, tu biuro szeryfa, tu biuro jakiegoś tam e, osoby piastującej wysokie stanowisko w tym mieście, Wśród młodzieży też mamy i tę parę taką cnotka jej kolega i parę y, no, puszczalska, złośliwa dziewucha i jej maczo. Mnie to wszystko naprawdę bardzo dobrze zagrało i właśnie to było takie małe miasteczko troszkę kingowskie z y, mordercą ze pod postacią ślimaków z bardzo fajnym rozpoczęciem, bardzo fajnym środkiem, bardzo fajnym zakończeniem. No ja jestem na tak. Mm -hmm. Pod każdym yeah. względem praktycznie. Jedynie, nawet jakbym miał się czepiać jakiś scen, to troszkę scena rażenia prądem ślimaków. To było troszkę odczapi i też ten efekt specjalny. Jeżeli ktoś widział rażenie prądem wody na przykład w jakimkolwiek filmie z lat właśnie 70, 80, 90, no to wie jak to mogło wyglądać. tak No to to wygląda trochę słabiej, ale ogólnie mnie się efekty podobały realizacja scenariusz. Wszystko. No takie efekty specjalne typowe z lat 80. no raczej, raczej znowu aż tak dużo tutaj to ich nie było, żebyśmy mogli no nie, nie, nie, no, efekty typowe, typowe dla lat 80. jakoś Ale ślimaki świetnie zrealizowane naprawdę i te prawdziwe i te być może nieprawdziwe wszystkie wypadły doskonale moim zdaniem i robaki też, bo często widzimy, roz... znaczy jak gdyby nie, czasami pasożyty, czasami jakieś innego baki na zwłokach też wyglądają przerażająco. Uff. Czyli Oscar dla ślimaków. Yy, tak, myślę, że Z2 nawet. A, a ocena liczbowa, jeśli miałbyś dać? No jeżeli mam to oceniać w skali horroru klasy B z to Animal Attack, to bardzo wysoko. Yy, nie, myślę, że, nie wiem, dziewiątkę mógłbym dać nawet yy, w Takiej kategorii, a jeżeli tak bardziej ogólnie, no to bym z oczko obniżył. Nie? Ale ja i tak byłem zadowolony. No, że z dziewiątką to żeś pojechał mocno po bandzie. A ty co dajesz? Nie no, ja tak pomiędzy 4 a 5 już nawet nie pamiętam, co wystawiłem na IMDb. Musiałbym się zalogować. No nie wiem, no tak z dobrym sercem to tak piątkę powiedzmy zaznaczając, że jest to coś dla fanów oczywiście to już jest to już nawet nie jest horror to już to jest nisza w niszy czyli to samo Animal Attack i tutaj głównie ze względu takiego że warto docenić zarówno w Żabach i w Ślimakach pomysł na to że, ktoś, wpa znaczy, że pr ktoś próbował zrealizować film o potworze, o zwierzęciu, które no jakby swo ze swojej natury nie jest utożsamiane no, z czymś groźnym. Nie jest takie łatwe, jak na przykład, no nie wiem, powiedzmy. jakiś dziki pies, lew, tygrys. Tak, tak, tak, coś takiego czy mordercze ryjówki coś takiego wiesz wynaturzonego, dziwnego <grym /zidentyfikator> jeżeli miałbym szukać jakichś plusów dla, której dla których fani horroru czy Animal Attack mogą coś takiego obejrzeć no to jest jakby y możliwość zrewidowania swojej wyobraźni i tego co no, nam w głowie się tutaj y y y prawda, ko kojarzy o tym, gdy słyszymy horror o morderczych ślimakach albo horror o morderczych żabach jakichś tam zwierzętach no można po prostu zrewidować swoje poglądy i zobaczyć jak to wyszło ludziom którzy już coś takiego nakręcili, no i ogólnie trzeba powiedzieć, że jest to no ciężki, ciężki temat, no bo no trzeba, trzeba dużej dozy wyobraźni żeby... żeby. to dobrze przedstawić, ale właśnie. Dlatego ja ci mówię, że tak. w żabach mi się no to właśnie nie podoba. Ale ja tutaj troszkę mówię, że trochę tak. Te... No, znaczy ja mówię, że i w żabach, i w ślimakach tego trochę zabrakło. No, no, no. Ja tutaj pozostanę sceptyczny, choć tak jak mówiłem. Oglądając ślimaki samemu, no to ja już się śmiałem. No, one, są, one są bardziej nieporadne w takim wizualnym sensie, takim wiesz, że one są już tak nieporadnie zrobione, te ślimaki, w niektórych Co? miejscach, te dialogi na przy... a, no mówię o di di di Ale dialogi, dialogi przykład... tutaj moim zdaniem są, jakie są, ale przynajmniej wypadają pasują do konwencji, a w Żabach były już też nadęte jak balon i tutaj babka sama się prawie zabija, Koli sobie strzela w piszcze, no tam... a dialogi są jak próbuję z Pówczas Szekspira w Teatrze Wielkim. No właśnie i tam już to Przeszkadza. Natomiast tutaj przeszkadza po prostu taki. taki idiotyzm, no. Good morning, Sheriff. Who let you in here? Oh, it's nice to see you too. Cut the smart remarks. You ain't allowed here. What do you want? Look, Sheriff, I know it sounds crazier than hell, but I got this theory. Now maybe. Just maybe we're dealing with a a mutant form of slug here. A, a kind that eats meat. Ha! That don't sound crazy, Brady. That is crazy. Killer slugs, for Christ's sakes. What'll it be next? Demented crickets? Rampaging mosquitoes, maybe? All right, all right, all right. So you explain the, the slimy shit on the floor and the, and the dead bodies. I will, I will. Let's just let me do my job and get out of here. Yeah, do that. What are you staring at, God damn it? You got nothing better to do to stare at me? No idiotyzm, no na przykład oni pod koniec wchodzą do tych yy, ścieków zabijać te yy, ślimaki. No i tam oczywiście mamy takie sceny, że o tutaj facet wisi na włosku, on spadnie do wody, gdzie są ślimaki, go zjedzą. No. Nie się to podobało. Może ta końcówka nie była najlepszą częścią filmu, ale dla mnie też była w porządku, od początku do końca. I chwila, to ty wystawiłeś żabą... Tę samą ocenę, czy wyższą nawet, niż ślimakom, czy... Wiesz co, ja już sam nie wiem. To powiedz teraz, co oceniasz tutaj... lepiej, bo ja tu je ci, zaraz wiesz, w wkurzę. No, mam ambiwalentne odczucia, ponieważ tutaj mam wrażenie w ślimakach jakby wszystko zostało już powiedziane w samym filmie. Ja lepiej bawiłem się e, rozmawiając z Szymasem o żabach niż o ślimakach, co chyba wszyscy słyszeli. I wydaje mi się, że właśnie żaby pozostawiają większe pole do popisu na głupie docinki niż ślimaki. Ale co lepiej oceniasz? <głos> <głos> Bo z docinkami to ja się zgadzam, tak? Bo po żabach to wystarczy dowolną scenę wspomnieć i można się pukać w czoło, a przy ślimakach nie. Ale <głos> czy to sprawia, że oceniasz wyżej żaby? Bo ja jestem przerażony teraz tym, co mówisz skórę. autentycznie. <głos> a czy nie, no. I raczej na równi wiadomo, o tak powiem, że z technicznego punktu widzenia, z takiego wiesz, warsztatu reżyserskiego i filmowego, to wiadomo, że ślimaki są lepsze. Mm -hmm. Dużo lepsze. Chociażby te, ten montaż. Chociażby ten montaż. No montaż nie? to w ogóle jest. 1 na 10, tak na skali. <głos> Dokładnie. <głos> <głos> natomiast natomiast ślimaki pozostawiły we mnie spory niedosyt bo bo miały mniej no mięsa nie niż też, no tak, ale, ale też no, wiesz, aż, aż wręcz to jak ty mówisz o tych ślimakach no to wręcz o, zachęcasz do powtórnego obejrzenia no i, i zrewidowania swoich opinii no obiektywnie rzecz biorąc no na pewno takim bardziej typowym filmem klasy B to bliżej do niego ślimakom niż żabom, bo żabom no to, to jest nie wiem, jakiś taki kolasz, kurczę. Kolasz filmów przy, przyrodniczych i, i jakichś aktorów zebranych z ulicy, no. <głosy> Żaby to jest w najlepszym wypadku kampania społeczna w stylu Czego nie robić w lesie, czy. <głosy> No, no, no. Nie, no to ja się nie zgodzę, bo dla mnie to nie są filmy na równi, w żaden sposób. Żaby są pod każdym względem moim zdaniem niedopracowane i poza tym właśnie, że biorą się za jakiś w miarę oryginalny temat i że za coś ambitniejszego niż dziki pies, czy jakiś właśnie tygrys, jak już wspomnieliśmy wcześniej, to poza tym no to jest słabe, a ślimaki mnie usatysfakcjonowały w pełni do końca, efekty mi się podobają. Mówisz o tych dialogach, ja sobie teraz przypomniałem, tam jest scena na przykład z kucharzem, włoskim kucharzem z tej restauracji, w której doszło do tych tragicznych wydarzeń i tu też jest taki nadenty dialog troszkę, że szeryf tam mówi, że tutaj wasz klient się zatruł i zmarł, to szef restauracji się tłumaczy, że to nie nasza wina, to nie nasze jedzenie. A kucharz jest taki oburzony i trochę po włosku mówi, ale no można troszkę wyłapać kontekst, że on ciśnie szeryfowi, że tam ty idioto, co ty mówisz, tak? Moja kuchnia go zatruła. Co za jakiś dygdy mały w ogóle. Wyjdź mi stąd, człowieku, i mi gadaj takich rzeczy. To, to moja kuchnia, tak? I to jest właśnie troszkę nadęte, troszkę zabawne, ale to idealnie tutaj pasuje. I wszystkie te takie trochę głupawe dialogi, to na przykład tłumaczenie. Wszystkie naukowe dialogi dotyczące śniemaków też troszkę wypadają dziwnie, no bo jednak to jest y, naukowe bełko, tak o ślimakach, ale to tu pasuje moim zdaniem. W ogóle mnie to nie wybija, wręcz przeciwnie. Miałem to, to, pełną imersję od początku do końca. No ja jestem na tak i tak jak powiedziałem, jeżeli mówimy o żabach, to raczej dół skali, ta trójeczka jeżeli o ślimakach, to raczej góra skali. Może ta ósemka dla kogoś, to nie wiem, nie lubi właśnie a niemal a tak zupełnie, czy horrory klasy B. Chociaż też jak mówimy klasa B, to nie znaczy, że to jest złe, słabe czy coś takiego. Tylko, że to nie jest jakieś kino wysokoartystyczne, to nie jest kino autorskie, to nie jest film ambitny. No wszyscy wiedzą, co to jest klasa B. Sam. No właśnie Nasz ostatnio przecież myślę. ta debata sprawiła, że ludzie trochę dziwnie mówią o klasie B, tak, że klasa B to coś, co jest programowo słabe. To nie jest programowo słabe, to jest po prostu, to nie jest to nie jest Bergberian Sound Studio, czy, tak? Ale to też nie są... To też nie jest Maniak Cop na przykład. To. Słuchaj, a czy... Co nie jest Maniak Cop? No, Śniemaki. Ale pod jakim względem? No, że tutaj to jednak trzyma się troszkę kupy i... No właśnie, no ja bym... Powiem szczerze tak, że ja bym tego filmu nie polecał... No jest tyle, słuchaj, innych <laughs> filmów, które mógłbym polecić w pierwszej kolejności. No to to to naprawdę jest ja nawet nie wiem, czy w Polsce są napisy polskie do ślimaków. Nie ma i trzeba uważać, bo kopia jest bardzo cicha, ale jak się ogląda to w nocy na słuchaweczkach, to można wszystko spokojnie zrozumieć. I właśnie, w Żabach oni tak mówią z jakimś akcentem takim, że ten angielski, no, trzeba się wsłuchiwać cały czas, a w ślimakach wszystko normalnie można zrozumieć, nie ma problemu. Przecież ja ci przesłałem napisy angielskie do Żab. Tak, to ja oglądałem bez napisów. No to gratulacje, ale to odpowiedz mi, tak? jak to się stało, że ja mam ślimaki z lektorem polskim? Tak, to masz z lektorem? Tak, i to jeszcze na DVD. DVD era. No to nie, no to ja oglądałem w oryginale. No, ja mam jakiegoś kustoma chyba. To może tobie też lektor troszkę przeszkadzał. Bo w sumie, jak te dialogi po polsku Jasne. słyszałeś, to może to jakoś zmieniało odbiór, bo jak ja je słyszałem. Może, może to ale. Może, bym brzmiały dużo lepiej. Znaczy, w dużo lepszym sensie brzmiały spoko. Ja oglądałem chyba pół na pół z lektorem, wiesz? Bo ja ten film oglądałem na dwie raty i. <śmiech> lektor się zgubił. <śmiech> <śmiech> <głos> może, może, ale właśnie lektor, myślę, do tego filmu Ślimaki jest dobrą opcją, bo podkreśla, podkreśla klimat. No może być, jeżeli jest niezłe tłumaczenie, to myślę, że z lektorem też może być spoko. W każdym razie już przedłużamy strasznie. Znacie nasze zdanie. Jeżeli będziecie mieli okazję obejrzeć któryś z tych filmów, nie oglądajcie żab, to możecie się z nami podzielić swoją opinią. Jerry mówił nam nieraz, że lubi a niemal tak. Mówił też o tym na Pyrkonie nawet w czasie prelekcji, więc może akurat jak będzie miał wolną chwilę, to sięgnie. Obejrzy ślimaki. <głosy> <głosy> I się wypowie. A teraz już będziemy kończyć. Dziękuję Ci serdecznie, Żarłoku, za tę degustację. Ja też Tobie dziękuję. I pamiętajcie, że żeby skrytykować i schajtować żaby, musicie ją obejrzeć. Nie wiadomo. <głosy> w każdym razie jeszcze raz dzięki, a Wam kochani słuchacze życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Dzień kolejny na nawiedzonym podcaście. Kapitularz 2015 Włączone. A, to jeszcze raz? Czy... Dobrze, nie wasz. Teraz włączyłem dopiero nagrywanie. To chcesz, nie wiem, 3 czy klasteń, czy coś? No jak ty chcesz, bo ja, bo, bo ja nie wiem, jak ty to montujesz. Czy ostatnio ci czy, czy, czy, czy, czy to przydało się? czy, czy Twoja ścieżka leci wie? szybciej niż moja. W pewnym momencie brakuje kilku sekund na twojej ścieżce. Nie wiem, jakim cudem. Czy ty masz włączonego jakiegoś fałsynka, czy coś tam, że ci wyłącza nagrywanie czasami? Jak jest nie, ci... nie mam. To nie wiem. No dobra, no to klasnijmy, to zobaczymy, jak ci wyjdzie. Bo, bo żadnych opcji nie, nie, nie, nie wiem. No, może coś... to nie, nie 3 -4, tak? Trzy, tak? No. Trzy, cztery, cztery Witam Cię serdecznie Witam Cię Profesjonalny podcasterze A tu muszę przerwać od razu słuchaj, czy, czy, czy, Co z tą wstawką? Nawiązujemy jakoś do niej? Czy to było po prostu jako prequel? Znaczy jako ten Prolog znaczy, To było jako zajawka, to poleci dzień wcześniej A czy nawiązujemy to A... jak chcesz? Czekaj, czekaj, ale to, to, to, to będzie trailer. Tak. Na koniec. Aha, dobra. To Nie, bo myślałem, że to będzie taki prolog, jak ja mam w żarłoku, bo ty czasami. Bo tak jak miałeś w tym w egzorcyzmach Emily Rose. Wiem, ale to musiał dwa takie wymyślić, ale. No wiem, wiem, ale tam to było dobre. To, z egzorcyzmami Emily Rose. No dobra, dobra. No to jedziemy. Spróbujemy. Ja. Co ty? Ja tu chcę powiedzieć, jak jestem przygotowany. A to... Ale to jest... Ja nie wiem, co ty chcesz powiedzieć, więc... że nie, to ja powiem coś. Nie, to ja powiem, a ty potem powiesz. No, no. Tak, wielkie umysły myślą podobnie. Otóż to, otóż to. Zresztą podobnie ja myślę również nie tylko w kwestii kulinarnej, stawki, ale także od razu mogę zapewnić wszystkich tutaj słuchaczy, że ja nie czytam polskiego horroru, bo mi się on nie podoba a nie podoba mi się on, że nie czytam go i to jeszcze chciałbym powiedzieć, że <śmiech> <śmiech> <śmiech> że jeżeli więcej takich kontrowersji ktoś chce, to zapraszam na Żarłok TV. tam jeszcze więcej kontrowersji No. To, to, to moje, moje ten motto. Nie, nie motto, tylko ten yy... Auto nie reklama? Auto nie reklama? Dobra, tutaj jakiś <gryśńcząc> dżingiel chyba musi być, bo nie mam pomysłu na płynne przejście. Skandalizujący żagło, tylko w ten związanym podcaście. <gryśńcząc dżingiel> I właśnie w tym filmie to trzonkooczne atakują nasze miasto. I to jest bardzo ważny fakt. Słuchaj, ja muszę e, na chwilę wyjść do łazienki. Tak ci te trzonkooczne przypadły? Mam, nadzie mam nadzieję, że jak odkręcę wodę, to nie wypełznie z tamtąd A, jest takie języko, pamiętaj. No jest, jest. Słuchaj, to dobra, to, to teraz czy mam zostawić dyktafon włączony, czy go zapauzować? A na długo idziesz? To pilna potrzeba. nie, no, no. to... <laughs> nie aż tak, bo... No to jak nie, to nie. Do, Czyli dobra, dobra. To się nie rozłączy. Jesteś? Już się bałem, że coś cię wciągnęło. Nie, znalazłem w łazience ciasteczka z kupca kokosowej i sobie wziąłem. <laughs> nie słyszę w tym momencie skóry, ale może to i lepiej, bo on chyba krytykuje. Ślimaczku, jesteś tak tam? Tak, aby wszystko już zostało po powiedziane. Halo, halo? Najpierw nam się nie nagrało, bo nie miałeś Słyszałeś? miejsca na rysku, teraz Skype przegrywa. Halo, halo? Na. Halo, halo? Może spróbujemy jeszcze raz. Halo, halo? Halo, halo? Raz, dwa, raz, Teraz dwa. słychać, Jesteś? tak. Jesteś? Kiedy ci przerwało? Że masz ambiwalentne odczucia. <grym> Włączone. Dobra, ja włączam. No to w tym samym momencie włączyliśmy. Co so, mm, mam mówić, że ta scena. O tej głowie, ten, ten, tak jak wtedy mówiłeś, hmm. mniej więcej. Ech, no i trzeba tutaj jeszcze powiedzieć. <grym> Aha, fajnie zacząłeś. <grym> że wcale nie przegwało nam nagrania. Nie. No, naprawdę. Trzeba nie Trzeba jeszcze powiedzieć, że jest bardzo dobra scena, ale ja tak nigdy nie nagrywałem, dlatego się śmieję, powiem ci. Trzeba powiedzieć, że jest bardzo dobra scena, jak... Już wiesz, czy to są pasożyty, czy... czy... czy... To ja tak z biologii dobry nie jestem. Żaby to ja oglądałem chyba na 5 rad. Ej, jasny, więc co my się tak rozgadaliśmy za tym drugim razem? Ej, zupełnie to poszło w innym kierunku za drugim podejściem. Nie ty coś masz. Ty coś masz z psychiko? Ej, to musisz to dać do tego.